Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła ósma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ponad 3200 strażackich interwencji po wichurach, które przeszły nad Polską. Sejmowa Komisja do Spraw Pegazusa kończy pracę nad jawną częścią raportu końcowego, mówi w polskim radiu przewodnicząca komisji. Razem dla nauki to tegoroczne hasło obchodzonego dziś Światowego Dnia Zdrowia. Ponad 3200 razy w ciągu ostatniej doby interweniowała Straż Pożarna. Powodem zgłoszeń był przede wszystkim silny wiatr. Były też osoby poszkodowane, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Kralec. Zdarzenia to dotyczyły usuwania przewróconych, połamanych drzew, z szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych oraz budynkach mieszkalnych. Niestety w wyniku przechodzącego frontu burzowego i silnego wiatru cztery osoby zostały poszkodowane. Najwięcej interwencji odnotowano na Mazowszu. Jak informuje rzecznik straży, w tej chwili sytuacja stabilizuje się. Ostrzeżenia MGW 1 stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dziś od południa do 19 we wschodniej Polsce. Rząd w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Decyzję poprzedzi analiza sytuacji rynkowej. Rada Ministrów przygląda się też turystyce paliwowej.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 Wcześniej jeden z członków komisji, Witold Zabaczyński deklarował, że końcowy raport będzie gotowy jeszcze w kwietniu. Razem dla nauki to tegoroczne hasło obchodzonego dziś Światowego Dnia Zdrowia. WHO podkreśla znaczenie współpracy naukowej i oparcia decyzji zdrowotnych na dowodach naukowych. Troska o zdrowie powinna się opierać na wiedzy, a nie na modzie. O tym, jak bezpiecznie korzystać z wiedzy na temat zdrowia w internecie, mówiła w porannym. Zapraszamy do trójki. Aleksandra Kurowska, redaktorka naczelna portalu Co w Zdrowiu. Większość lekarzy tego nie lubi, kiedy pacjent przychodzi i opowiada, co mu tam w Google wyskoczyło, czy w sztucznej inteligencji. Ja jednak korzystam bardziej właśnie z Google, bo mogę zweryfikować bardziej źródła. Na pewno korzystam ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, Sanepidu, Ministerstwa Zdrowia. Sztuczna inteligencja nie wybiera nam super zaawansowanych, świetnych wyników badań naukowych, tylko zbiera wszystko. Więc może zbierać różne fake Newsy i też je uwzględniać w tych odpowiedziach. A Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Pozostajemy w temacie. W tym tygodniu ministra edukacji Barbara Nowacka ma ogłosić decyzję w sprawie ewentualnej obowiązkowości edukacji zdrowotnej. Wcześniej szefowa resortu zapewniała, że wszystko będzie wiadomo do końca marca. Więcej o tym Martyna Szymczakowska.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 Lany poniedziałek w piłkarskiej ekstraklasie nie dla wszystkich skończył się dobrze. Porządnie zlani zostali piłkarze Korony. W Gdańsku zespół z Kielc przegrał z Lechią 4 do 2. Od 27 minuty Korona grała w osłabieniu po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Konstantinos Sotiroł. Mówi trener drużyny gości Jacek Zieliński. Przed meczem ktoś zadał mi pytanie, jak tam lany poniedziałek. Ja powiedziałem, że no chciałbym być skończył dobrze, ale niestety no... Życie zweryfikowało i, i przeżyliśmy na swojej skórze poniedziałek, także porażka, która, no boli jak każda porażka, ale sami żeśmy sobie niestety sproporowali ten los, więc pretensje możemy mieć tylko do siebie. W innych meczach Termalika Ciecza wygrała z Piastem Gliwice 3 do 2, Radomiak zremisował z Motorem Lublin 1 do 1, a Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0 do 2. A we Włoszech w hicie 31. kolejki Serie A bez fajerwerek piłkarze Napoli pokonali u siebie AC Milan skromnie 1-0. Dzięki temu zwycięstwu obrońcy tytułu awansowali na drugie miejsce w tabeli. Bramkę w 79. minucie zdobył Matteo Politano. Na czele jest Inter, który wygrał z Romą 5-2. W zespole z Mediolanu grał reprezentant polski Piotr Zieliński, który zaliczył asystę przy golu Hakana Czalchanoglu. Siatkarze Warty Zawiercie w nowej walce z Zaksą Kędzierzyn-Koźle doprowadzili do zwrotu akcji. Wygrali na wyjeździe 3-1 i dzięki temu o losach awansu zdecyduje dopiero trzeci mecz. Ten w czwartek w Sosnowcu. Zwycięzca zmierzy się w kolejnej fazie z Aseko rosowią rzeszów Awans do najlepszej czwórki zapewnili sobie również siatkarze Bogdanki do Lublin, którzy bronią tytułu sprzed roku. Będzie wichura po południu, na wschodzie kraju, i będzie padać też we wschodniej połowie Polski i też od okolic 12. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 4 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie kraju. W centrum Dycha. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Gdyby rolnicy zastosowali trochę mniej nawozów, to każdy by zarobił trochę mniej, zbiór by był odrobinę mniejszy, a my spędzilibyśmy trochę mniej czasu w kolejkach do lekarzy. O lala i po co takie prowokacje od rana w poniedziałek? Wróć we wtorek. Katarzyna First Wojtkowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej. Za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal porozmawia z byłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego profesorem Mirosławem Wyżykowskim. A teraz Red Hot Chili Peppers.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 wszyscy ci, ci sędziowie zostali powołani, wybrani w takiej samej procedurze. W związku z tym, co do dwojga sędziów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 Prezydenta. Będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce w części radiowej Państwa i moim gościem był profesor Mirosław Wyżykowski, Pan profesor z nami zostaje i porozmawiamy o tym, czy da się odzyskać instytucje, które, jak mówi pan profesor, zostały zniszczone przez, od roku 2015. Zapraszamy.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 Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8.30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Prezydent uchyla się od obowiązku, tak mówił w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Mirosław Wyżykowski. Chodzi o ślubowanie sędziów Trybunału. Dwóch zostało zaproszonych do prezydenta, a czworo nie. Teraz prezes Trybunału zaprosił tych dwóch sędziów, którzy złożyli ślubowanie, żeby zgodnie z obowiązkiem rozpoczęli pełnienie służby. Jeżeli prezydent nie przyjmując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 Trwa usuwanie skutków silnego wiatru i awarii energetycznych, które wczoraj dotknęły mieszkańców Pomorza. Rzeczniczka Energa Operator powiedziała PAP, że zdecydowana większość awarii po wichurze na wybrzeżu została usunięta. Rano bez zasilania pozostawało jeszcze 500 odbiorców w oddziale Gdańsk i Koszalin. Światowa Organizacja Zdrowia wstrzymuje ewakuacje medyczne ze strefy gazy. To reakcja na zdarzenie, w którym zginął jej współpracownik, a lekarz i kilkoro palestyńczyków zostało rannych. Konwój został ostrzelony wczoraj, ostrzelany wczoraj na jednej z głównych ulic Han Yunis. Armia izraelska zaczęła strzelać do ludzi i samochodów, w tym samochodów WHO przewożących cywilów. Na wyjazd z gazy czeka w pierwszej kolejności ponad 20 tysięcy palestyńskich pacjentów wymagającej pilnej pomocy medycznej za granicą. Wśród nich jest około 4,5 tysiąca dzieci. Wtorek będzie wietrzny i deszczowy we wschodniej połowie kraju. Zachód może liczyć na więcej słońca i brak opadów. I na zachodzie też będzie dziś najcieplej, do 13 stopni, w centrum 10, a najzimniej ma być na północnym wschodzie tylko 4 stopnie Celsjusza. 27,5 minuty jeszcze do godziny dziewiątej, a my zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Mniej mniejszej gry w tym tygodniu, bo tylko trzy odcinki, a ten pierwszy dziś we wtorek. No to kto chce zagrać? 22,7 trójek. I feel like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 trójce i w trójce pan Damian z Bytomia. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry, dzień dobry. A u pana dzisiaj poniedziałek, wtorek, piątek, niedziela. Co tam kalendarz życiowy pokazuje? Prawie jak poniedziałek. Jednak poniedziałek, Prawie czyli tak, do pracy. Tak. Święta, święta i po, prawda? To jest niesamowite, jak to szybko mija. A pan w święta się oszczędzał, czy yy, przybrał pan termoizolację na brzuchu? Yy, nie, no ja się oszczędzałem. Siedzieliśmy w domu z żoną Dziecko, ty mm. do żłobka No to takie przeziębione troszeczkę Więc nigdzie nie pojechaliśmy, ale teściowe jedna i druga Przywiozły je domko, więc pojed pojedliśmy A, Czyli na spokojnie te święta A, dokładnie no to taka domowa atmosfera też y, swoje robi Kto do nas dołączył na stanowisku numer dwa? Halo, halo, dzień dobry Dzień dobry, Łukasz z tej strony Dzień dobry, panie Łukaszu, skąd pan dzwoni? Z Włocławka Z Włocławka, no proszę Jaka pogoda we Włocławku? No troszkę się słońce tam chce przedrzeć przez chmury, ale na razie nie daje rady. A to trzeba trzymać za nie kciuki nie. po prostu. No może, może będzie słonecznie, jeśli pan wygra mniejszą grę. To słońce się też postara bardziej, ale ta mniejsza gra to za chwilę. Z panem Damianem i z panem Łukaszem. A to też dziś nieprzypadkowa akurat ta nutka. Za 21 minut 9 Mniejsza gra. W mniejszej grze pan Damian zbytomia optyk i muzyk, jak pan Damian powiedział. Ja miałem nawet to skomentować tak, że wybrał pan większość zawodów kończących się na ik, ale internet mnie poprawia, jest ich jeszcze wiele. To może być plastyk, historyk, elektryk. Dlaczego optyk akurat, panie Damianie? Ach, nie pan, bo szukałem kiedyś pracy i tam mnie przyjęli, to tak rodzajicznie. <grystanie> <grystanie> tak, akurat, akurat dobrze, dobrze pan spojrzał i, i pan trafił. Panie Damianie, a na drugim stanowisku pan Łukasz z Włocławka, który jak mówi podróżuje i sprzedaje jako przedstawiciel handlowy, ale panie Łukaszu pan tak sprzedaje cokolwiek, co tam, co tam pan ma pod ręką czy coś konkretnego? branża hydrauliczna, instalacyjno-sanitarna. Czyli skomplikowane. Czyli y, związek z kolanami pan ma na pewno jakiś. A przynajmniej z kolankami. Zaczynamy dzisiaj mniejszą grę od pana Damiana. Panie Damianie, pierwsze pytanie. Jakim skrótowcem, y, tym skrótowcem z języka angielskiego nazywana jest Światowa Organizacja Zdrowia? WHO. WHO, to się zgadza. World Health Organization. To radość, czy ktoś na pana trąbi, panie Damianie? Yy, to chyba ktoś trąbił. A Może z radości, mimo wszystko. Możemy to połączyć? To słuchał. Bo, tak, tak, bo taki kierowca słuchał. Takie tak. fanfary. I yy, jeden do zera. Teraz pan Łukasz. Panie Łukaszu, czy księżyc obraca się wokół własnej osi? Nie. A, obraca się, tak. Tak, to by była dobra odpowiedź. Obraca się, jego obrót wokół własnej osi trwa dokładnie tyle samo, ile jego Okrążenie Ziemi, dlatego zawsze widzimy Księżyc z tej samej strony, choć akurat wczoraj na tę drugą polecieli, czy w nocy bardziej. Członkowie misji Artemis II zobaczyli tę ciemną stronę Księżyca. Wciąż jeden do zera dla pana Damiana i szansa na drugi punkt. Panie Damianie, w którym roku człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu? Yy, a mogę się pomylić? Nie, to już Popieć? musi pan dokładnie. Nie? To jest tak <śmiech> ważna data, że trzeba precyzyjnie, perfekcyjnie. 1900 85 no nie, no nie docenił pan amerykańskiej technologii 1969. Rok to był. W dekadzie lat 70. bo na początku tej dekady obiecał to prezydent Kennedy i im się wtedy udało 20 lipca 1969 roku. No to szansa na remis przed panem Łukaszem. Panie Łukaszu, dokładnie 7 kwietnia roku 1939 urodził się amerykański reżyser Francis Ford Coppola, twórca między innymi ekranizacji Ojca Chrzestnego. Ale w latach 70 wyreżyserował też pan Coppola jeden z najsłynniejszych filmów o wojnie w Wietnamie. Jaki nosi tytuł ten film? Niestety nie pamiętam. A tu podpowiedzią była piosenka, którą zagraliśmy przed mniejszą grą. Może jednak coś, może jakiś strzał? Nie będę wiedział. No dobrze, czas apokalipsy. Czas apokalipsy. Apokalips Now. To by był... Ten film, to był ten film, ale to by była też dobra odpowiedź i nie ma, więc jeden do 0 zwycięża dziś pan Damian bytowia Gratuluję. Skromne 1-0. Chociaż w piłkarze ręcznie mówią na luzie jedną. Na, na luzie jedną. Dzisiaj zwyciężył pan Damian. Dziękujemy panie Łukaszu i pozdrawiamy serdecznie cały Włocławek. Dziękuję, dziękuję, również pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Może to słońce mimo wszystko jakoś się przebije przez chmury, a pan Damian z Bytomia zwyciężył, więc panie Damianie, teraz antena jest pana, pan wybiera piosenkę, pan ją może zadedykować, a nawet zapowiedzieć po radiowemu. Bardzo proszę. E, chciałbym wybrać piosenkę Bondowi Runaway i zadedykować ją mojej żonie Dominice. Pozdrawiamy żonę Dominikę. Nice. nice. Bon Jovi Runaway to wybór zwycięzcy mniejszej gry, pana Damiana z Bytomia. Bardzo dziękujemy. Taki energiczny o poranku kawałek, ale przyda się, żeby się jakoś przedrzeć przez wiatr. Teraz Blur i There's No Other Way w trójce za 13 minut 9.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 Dziś mówiliśmy o misji Artemis 2. Astronauci zawinęli wokół Księżyca i wracają już na Ziemię, ale ten temat powróci też w popołudniowym wydaniu ZD3. Po 16.00 przywita Państwa Michał Matus, ale już teraz zapraszamy. Za 6,5 minuty dziewiąta i serwis w trójce.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 Na początku było ciężko.